Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 kwietnia jest ósma. Czas na serwis trójki. Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Koniec epoki orbana Tisa przejmuje władzę na Węgrzech. Ma większość konstytucyjną. Peterowi Madziarowi gratuluje premier Donald Tusk. Mówi, że Europa nie jest skazana na autorytaryzm. Strajkują piloci Lufthansa. Od wtorku do wtorku odwołane będą setki lotów. Węgrzy powiedzieli nie rządom Wiktora Orbana. Wybory parlamentarne wygrywa opozycyjna TISA. Partia Pitera Mojara będzie mieć ponad 70% mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Taki wynik zapewni nie tylko samodzielne rząd, ale także większość konstytucyjną umożliwiającą przeprowadzenie głębokich zmian ustrojowych. Pod wieloma względami węgierskie wybory były wyjątkowe. Podsumuje je nasz korespondent Piotr Piętka.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 O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Maciej Berek, minister w kancelarii premiera. Wołodymyr Załański pogratulował Pejterowi Modziorowi i jego partii zwycięstwa w wyborach. Napisał, że ma nadzieję na konstruktywną współpracę z Budapesztem. Odchodzący od władzy rząd Wiktora Orbana miał złe relacje z Kijowem. Współpracował natomiast z Kremlem. O szczegółach Paweł Buszko.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 Kijów o rzekome złe traktowanie węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Z Berechowa na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio. Gospodarka jest jednym z głównych tematów rozmów polskiej delegacji w Korei Południowej. To obecnie nasz największy azjatycki inwestor w kluczowych sektorach, podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zwraca uwagę na ogromny potencjał polskich firm. Ta wymiana jest obarczona swoistą nierównowagą. Zdecydowanie więcej z Korei importujemy. Nasze firmy na tutejszym rynku jeszcze nie są w pełni obecne. Interesuje nas między innymi branża spożywcza. Chcielibyśmy, aby również w sektorze zbrojeniowym ta wymiana była bardziej zrównoważona. Widzimy potencjał do współpracy w sektorze kosmicznym. Rozmowy będą dotyczyły również energetyki, w tym energetyki jądrowej. Trwa do gaszenia budynku zakładu produkującego meble w Radzyniu Podlaskim nie ma ofiar w ludziach. Pożar wybuchł przed drugą w nocy. Ogień z kotłowni przeniósł się na halę produkcyjną, w której były deski, trociny i gotowe meble. Spłonęło także wyposażenie zakładu. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 10 zastępów strażaków. Od północy strajkują piloci Lufthansa. Związek Zawodowy Cockpit walczy o lepsze warunki pracy. Niemiecki przewoźnik planuje odwołać setki lotów. Strajk dotknie także połączenia do i z Polski. Protest ma potrwać do wtorku. Adam Kurczewski.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 5 po ósmej to czas na sport. Norbert Michalak. Kibice w Poznaniu nie mogli narzekać na brak wrażeń. W meczu 28. kolejki Ekstraklasy Lech po bardzo emocjonującym meczu zremisował z GKS-em Katowice 3 do 3. Gościarz trzy razy obejmowali prowadzenie i trzykrotnie gospodarze wyrównywali. Dzięki temu Kolejusz zdołał utrzymać pozycję lidera w ligowej tabeli. W innych meczach Motor Lublin zremisował z Rakowem Częstochowa 1 do 1, a Krakowia z Arką Gdynia 2 do 2. Kibice czarnego sportu w końcu się doczekali. Pierwsza kolejka żużlowej ekstraligi wystartowała wczoraj. Motor Lublin pokonał Prestorn 56 do 34. W lubelskim zespole najwięcej po 12 punktów zdobyli Bartosz Zmarzlik i Kacper Woryna, mówi junior motoru Bartosz Bańbor.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 W koszkarskiej lidze NBA zakończyła się zasadnicza część sezonu. Więcej o tym, ale i też o dobrym meczu Jeremiego Sochana opowie Jan Pachowski. Niks już wcześniej na koniec zasadniczej części rozgrywek zapewnili sobie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Jeremy Sochan w przegrany meczu z Charlotte do 12 zdobytych punktów dołożył jeszcze 6 zbiórek i 5 asyst. Danowi nowi zakończony właśnie zasadniczy sezon był najlepszym od 13 lat, biorąc pod uwagę ogólną liczbę zwycięstw. So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 na koniec tenis Włoch Janik Sinner wygrał turniej rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Monte Carlo. W finale tej prestiżowej imprezy wygrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem razem 7 -6 -6 Dziś w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Scrabble, więc idziemy Po solidne punkty w Ejszeryszkach Na Suwalszczyźnie, dziś do 10 stopni I sporo słońca W Szczebrzeszynie, czyli na Zamojszczyźnie Dziś słonecznie i tam będzie Do 12 stopni, bo taka właśnie Pogoda dziś na wschodzie kraju Na zachodzie będzie więcej chmur, choć Też nieco cieplej, przykładem Dzierzążenko w województwie Wielkopolskim, tam 13 stopni, ale właśnie Pochmurno a może dzierżą rzęką? Może Państwo wiedzą, czy to się wymawia tak, czy tak. Jest ósma, osiem. Zapraszamy do trójki. A to audycja poranna z Państwa udziałem 22 i 7 trójek. W związku z sytuacją na Węgrzech, uwaga, nie wiem, czy powiem prawidłowo, ma dziarok! Pozdrawiam. O tej sytuacji na Węgrzech także za chwilę w rozmowie bez uników o 8.13. Zapraszam już teraz w imieniu Renaty Grochal. Empire of the Sun nam zagra. No właśnie, mamy 8.9. 9.75 we shower with each other an And mirrors and falls Of the Sun, we are the people w trójce. Wyjaśniło się. Prawidłowo wymawiamy dzierżawę. Wielkopolskie, powiat złotowski. Miłego dnia. A dziękuję, zapamiętuję. Jest ósma 13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Maciej Berek, ko szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, czyli takie karbowy po prostu. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Witam pana, ale zanim przejdziemy... Taki tytuł jaki mam, tam nic o karbowym nie ma. Taki e, długi, skomplikowany. Chciałam to uprościć, ale zanim przejdziemy do e, polityki rządu, to e, porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło na Węgrzech. Wielki sukces opozycji e, TISA e, może mieć nawet e, większość konstytucyjną. Po 16 latach Wiktor e, Orban traci władzę, przynajmniej tak wynika z, e, z głosów w 99% okręgu, y, obwodów wyborczych. I Orban mówi, bardzo bolesne będziemy w opozycji. I pogratulował y, Piterowi Madziarowi. Dlaczego opozycja wygrała? Panie redaktor, to przede wszystkim bardzo ważne wydarzenie. Ważne dla Węgier i Węgrów, ale ważne też geopolitycznie dla naszego regionu i nawet szerzej, dlatego że Węgry to trzeba przypominać, trzeba sobie to uświadamiać. To był kraj, który szedł wbrew nurtowi temu, który łączy kraje europejskie. To był kraj, który blokował pomoc dla Ukrainy walczącej z Rosją. To był kraj, który blokował środki, które należą się na przykład Polsce z tytułu tego, że wspierała Ukrainę i Unia, zadysponowała pewne fundusze, jakby żeby zwrócić Polsce część poniesionych przez nas kosztów. Dwa miliardy złotych. Tak. To jest kraj, który przez lata prowadził ostatnie politykę ewidentnie prorosyjską, sympatyzującą z Rosją i to, że to społeczeństwo węgierskie podjęło decyzję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 Czego się część obawiała komentatorów i polityków, że może się pojawić taki trend w Europie, że te siły nacjonalistyczne będą chciały w poszczególnych społeczeństwach, będą miały w poszczególnych społeczeństwach, przy poszczególnych wyborach być może nawet przewagę. Okazało się, że nie, że to, co się stało w Polsce w 2023 roku, stało się dzisiaj w Budapeszcie, czyli te siły prodemokratyczne, te siły, które chcą przywracać praworządność, dbać o tę praworządność, nie bać się praworządności. Proszę zobaczyć, PiS podobnie jak Orban, protestowali przeciwko temu, że Unia Europejska wprowadzała tak zwane mechanizmy warunkowości. Dzisiaj przy Sejfie o tym dyskutujemy. Co znaczy mechanizm warunkowości? To znaczy, że środki europejskie mogą być przeznaczone dla tych krajów, które przestrzegają pewnych zasad, które są wpisane w traktaty. To no, Wiktor Orban między innymi z tego powodu, że nie przestrzega tej praworządności miał zawieszone środki z, z programu Sejf, z którego chciał skorzystać w gątrze do polskiego prezydenta, który zresztą wsparł w wyborach, czy wizyta wiceprezydenta J.D. Vansa, który bardzo mocno wsparł Orbana, także na wiecu, przez telefon co prawda tylko, ale jednak przemówił z poparciem dla niego yy, Donald Trump. Czy to był pocałunek śmierci? To ja jeszcze o jednej rzeczy powiem. Ekipa PiS-u, która przecież była w sensie politycznym w czasie, w którym powstawał yy, program KPO w finansowanie ze środków Unii Europejskiej dla krajów europejskich. Był ekip, była to jednocześnie ekipa, która później zablokowała te środki właśnie w imię tego, że nie chciała się zgodzić na ten warunek e, e, praworządności, na to, żeby te środki mogły być uruchamiane w zależności od tego, czy państwa przestrzegają tych reguł praworządnościowych. E, ja nie będę komentował tych wsparć, które udziel, tego wsparcia, które udzielały inne państwa, Stany Zjednoczone. To, co no, ale to było bez precedensu jednak to poparcie Donalda Trumpa. Bezprecedensowej bez, bez zaangażowanie Angażowanie się administracji amerykańskiej w wielu miejscach w procesy wyborcze. Mieliśmy przecież także bardzo wyraźne tego sygnały w kampanii wyborczej prezydenckiej w Polsce. Istotne jest to, że społeczeństwo węgierskie potrafiło samodzielnie te decyzje podjąć i możemy się z niej tylko i wyłącznie cieszyć. Pan powiedział, że być może będzie taka fala, czyli na przykład wybory we Francji za rok, w których Marine Le Pen, jeśli sąd apelacyjny nie zablokuje możliwości startu, zapowiada już, że będzie startować, też mogą być dobre dla demokratów? Panie redaktor, wszystkie te wybory, które się teraz dzieją, są ważne. Każde wybory są ważne. One są ważne lokalnie, one są ważne w, w regionie, w którym dane państwo funkcjonuje. Ale przecież to nie jest żadna tajemnica, że tak, badania opinii publicznej pokazują wzrost tych tendencji takich antydemokratycznych. I to jest duże wyzwanie także dla nas, żeby myśleć o tym, jakie są tego przyczyny i umieć komunikować się z ludźmi, wyjaśniać te procesy w sposób, który będzie dla nich zrozumiały i będzie wyjaśniał, jakie ryzyka za tym stoją. Ta debata, która się w przestrzeni publicznej dzieje, ona się zmienia w swoich warunkach dzisiaj w sytuacji, w której media tradycyjne z całym szacunkiem zupełnie inaczej muszą funkcjonować. My też rozmawiamy częściowo na tradycyjnej antenie, częściowo rozmawiamy w mediach społecznościowych, bo taka jest rzeczywistość. Te media społecznościowe są dostępne dzisiaj dla każdego. Mamy do czynienia z falą informacji, w której użytkownik może mieć problem z odróżnieniem tego, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. Bardzo łatwo przykleja się etykietki, odwraca się znaczenia pojęć. W naszej polityce też to się dzieje. Tu na naszym podwórku próba odwracania pojęć, próba posługiwania się fałszywymi etykietami powoduje, że część osób może być w tym wszystkim zagubiona. I dużym wyzwaniem jest, żeby umieć spokojnie tłumaczyć i docierać do wszystkich z wyjaśnieniem tak naprawdę, co oznaczają poszczególne decyzje? Jakie mogą być potencjalne skutki wyboru takiej, a nie innej opcji politycznej udzielenia i poparcia? No właśnie, pan wywołał burzę swoimi słowami, że popiera pan pomysł zapłaty za nadwykonania przez NFZ 40% stawki. Powiedział pan, że te pełne rozliczenia, jeśli jest przekroczony kontrakt, byłyby nieuczciwe, Ludzie niepokoją się tym, że będzie zmniejszony dostęp do rezonansu tomografii, kolonoskopii i gastroskopii, bo następują zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Jaki jest cel tych zmian? Panie redaktorze. Y po pierwsze trzeba podkreślać, że nie ma powodów do niepokoju z perspektywy pacjentów, dlatego że nie dzieje się, nie, ma, nie mamy do czynienia z żadnym zjawiskiem, w którym te świadczenia zdrowotne byłyby ograniczane w sposób taki, który by naruszał to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Po drugie e, kilka takich bardzo elementarnych faktów. My w bieżącym roku na opiekę zdrowotną wydajemy prawie 260 miliardów złotych. Z tego około 220 miliardów złotych idzie z nfz -u. To jest największa pozycja w budżecie. Jeszcze 5 lat temu na ochronę zdrowia wydawaliśmy około 100 miliardów, czyli dwa i półkrotnie więcej wydajemy. A mimo tego ochrona zdrowia jest takim obszarem, w którym zawsze tylko i wyłącznie mówi się o tym, że gdzieś na coś brakuje. Bo to jest system, który jest nieustannym wyzwaniem dla każdego ministra zdrowia i finansowanie tego systemu zawsze jest olbrzymim wyzwaniem. I panie minister zdrowia musi w granicach tych, które jej określa prawo, starać się znaleźć takie mechanizmy, które będą bez naruszenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i jakoś te koszty racjonalizowały tam, gdzie jest to możliwe. Rzecz, o której mówiliśmy, ja to też przywołuję, bo to też jest przykład, który do mnie bardzo mocno przemawia, że mamy takie jednostki, takie szpitale, w którym fundusz wynagrodzeń sięga 80-90% wydatków, w ogóle takich kosztów, które ponosi dany szpital. To nie jest dobrze ułożona struktura kosztów, ale też nikt nie mówi o tym, żeby te wynagrodzenia, które są zresztą przez poprzednich Czyli chce pan zostawione? powiedzieć, że, że rząd może dosypać dowolną liczbę środków i te pieniądze idą na wynagrodzenia, bo jest taka ustawa, która no powoduje, że trzeba pensje w ochronie zdrowia nigdy. rosną i chcieliście zamrozić te wynagrodzenia i co? I nigdy się Nigdy się nie, nie, nie, nie, nie, nie można powiedzieć, że się da dosypać dowolną kwotę, dlatego że to ile jest środków w budżecie, Państwa, to jest pochodna tego, ile Państwo zbiera z podatków przede wszystkim. I to nie są kwoty, które są nieskończone. Poza tym pozostaje tylko i wyłącznie kwestia ewentualnego realizowanego przecież w poszczególnych latach finansowania się z zadłużenia. Tak wspomniała Pani redaktor o ustawie, którą uchwaliła ekipa Prawa i Sprawiedliwości. To jest ustawa, która rzeczywiście wprowadza taki stały mechanizm corocznej waloryzacji wynagrodzeń pracowników Służby Zdrowia. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nikt nie ma intencji, żeby te wynagrodzenia pracowników w jakikolwiek sposób były naruszone, ale to jest rzecz, którą ja potrafię jako prawnik odczytać, że oni wprowadzali bardzo wiele takich przepisów, których skutki miały nastąpić w okolicach roku wyborczego. I to też jest taka ustawa, która tak naprawdę wprowadziła, ten, mimo tego, że była uchwalona, chyba w 17 roku, to tak naprawdę skutki wywoływało od 22, 23 i następnych lat. Czyli to takie dziedzictwo, które zostało zostawione i musimy sobie w tej chwili w ramach tych rozwiązań prawnych, które słusznie mają chronić wynagrodzenia tych pracowników w służbie zdrowia jakoś radzić. I tu nie ma prostych odpowiedzi. Gdyby były proste odpowiedzi, to kolejni ministrowie zdrowia byliby E, e, e, e, tylko i wyłącznie autorami e, w entuzjazmu w, w każdym przypadku. To, to jest po prostu Ale bardzo mówi, praca. że Polacy będą mieli utrudniony dostęp do tych badań e, obrazowych. E, i z drugiej strony, że zamykacie porodówki. Już słynna porodówka w Lesku, o której premier mówił w tfn 24 że nie została zamknięta. Później się okazało, że jednak została zamknięta. Rzecznik rządu przepraszał. Premier nie miał wiedzy, co tam się w tym Panie Lesku redaktor, wydarzyło. jeżeli chodzi o te badania... W diagnostykę w ogóle i badania, o których pani wspominała, pani, pani minister zdrowia wyjaśniała te, info, te kwestie, podawała kwoty, które są przeznaczane na te badania, pokazywała wzrost tych kwot. To, co jest na pewno niefajne, jest wilczym prawem opozycji, ale jest związane z graniem na społecznych emocjach, to jest wzbudzanie niepokoju. To, o czym pani mówi, że opozycja mówi, na to zabraknie, to zamykacie, ludzie nie będą mieli dostępu do tego. To jest brutalna gra, m, m, która ma wzbudzenie Zbudzić właśnie niepokój w ludziach, po to, żeby ktoś mógł na tym coś zyskać w, w, w słupkach sondażowych. To jest rzecz, która jest niezwykle szkodliwa, bo ona wzbudza w ludziach niepokój, Pani przypomniała moją jedną wypowiedź, która też wzbudziła jakiś niepokój. Tak się nie powinno robić dlatego, że ludzie mają mieć zasadne poczucie bezpieczeństwa w tym obszarze. Wywoływanie tego w obszarze takiej walki politycznej, tak rywalizacja polityczna. No ale ma rzeczywiście walki, jest pan ale... w stanie zapewnić, że każdy Polak, który będzie chciał wykonać sobie kolonoskopię czy gastroskopię, rezonans albo tomografię będzie mógł takie badanie zrobić? redaktor, ja byłem świadkiem wielu już doniesień medialnych, że gdzieś komuś czegoś odmówiono i za każdym razem, a widziałem bezpośrednio kilka takich przypadków, kiedy minister zdrowia sprawdzała to osobiście, mówiła, to wszystko nieprawda. Nic takiego nie mało miejsca. Nie odmówiono. Nikogo nie odesłano. Ale czy ktoś położył tutaj w tej chwili deklarację, że we wszystkich przypadkach, w tych tysiącach miejsc, w których realizuje się te świadczenia, wszystko zawsze codziennie funkcjonuje idealnie? Pewnie nikt odpowiedzialnie tego nie może zrobić, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że gdzieś ktoś Celowo przycina środki na te świadczenia. A czy premier zażądał wyjaśnień od senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lęca, co do którego są zarzuty wirtualnej Polski, że jego syn poza kolejką był operowany w szpitalu? Panie redaktor, nie jestem ani członkiem Koalicji Obywatelskiej jako ugrupowania politycznego, ani tym bardziej nie weryfikuję tego, jak pan premier rozlicza parlamentarzystów swojego ugrupowania. To porodówka w Lesku. Czy, to jest, czy uzasadniony jest zarzut opozycji, że te porodówki są zamykane i że kobiety będą 100 kilometrów musiały dojeżdżać na salę porodową? Po pierwsze, z tego co pamiętam, bo to też było sprawdzane najbliższa miejscowość, do której, w, w której ten oddział położniczo-ginekologiczny będzie świadczył usługi, to jest odległość 30 paru kilometrów, ale oczywiście ktoś, kto nas słucha w tej chwili, powie daleko. No tylko, że to władze tego powiatu, które były właścicielami, to się ładnie nazywa organ zarządzający właścicielami, no, nazwijmy to mówię właścicielami, to Rada tego powiatu poprosiła o zamknięcie, dlatego że nie widziała racjonalnej możliwości finansowania, funkcjonowania tego oddziału, dlatego że tam było zbyt mało porodów. Po prostu najzwyczajniej i to się wiąże z dwoma problemami. Po pierwsze, trzeba trzymać. A o tym, jakie to problemy porozmawiamy już w internetowej dogrywce, proszę z nami zostać na YouTubie na stronie internetowej trójki. Pan minister Berek z nami zostaje. I oczywiście będziemy też rozmawiać, korzystając z tego, że mamy w studiu prawnika, radcę prawnego o sytuacji w trybunale konstytucyjnym.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 Wiosenne super towary od Mediamarkt Ekspres ciśnieniowy Delonghi Magnifica Plus Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2899 Teraz za 2449 zł Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 2. Nowa Toyota CHR. Nowa odsłona najbardziej designerskiego modelu. Przestronna, dynamiczna i gotowa na więcej. Nowa Toyota CHR. Dni otwarte od 13 do 18 kwietnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 8.30. W skrócie serwisu trójki Romuald Dwójcik. Partia Tisa, Pejteira Modziora zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne na Węgrzech. To ważne wydarzenie dla całej Europy, powiedział w trójce minister w kancelarii premiera, Maciej Berek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 Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm powinni zostać dopuszczeni do orzekania, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Były minister sprawiedliwości wskazał, że po złożeniu ślubowania są oni pełnoprawnymi sędziami Trybunału. Jeżeli pojawia się tego typu blokada, która ma charakter polityczny, to uważam, że właśnie determinacją trzeba pokazywać, że się cały czas służy społeczeństwu i że w ten sposób chce się wykonywać swoje obowiązki, do których się zobowiązało właśnie przysięgą. W ubiegłym tygodniu w sześcioro sędziów Trybunału złożyło ślubowanie wobec prezydenta w Sejmie. Na koniec informacja dla mieszkańców Warszawy o utrudnieniach na Otwockiej Linii Kolejowej. Wstrzymany został ruch między stacjami Warszawa, Wawer, Otwock. Są autobusy zastępcze, powodem jest remont. Potrwa to dwa tygodnie. autobusy ZDM podjeżdżają na przystanek co 10 minut. Autokary i jeden autobus zastępczy czekają na przyjeżdżający pociąg. Kolejny serwis w trójce o dziewiątej. Będzie dziś ciepło. No to wiadomo zależy od tego czy stoimy w słońcu czy w cieniu, ale termometry na ogół wczesnym popołudniem mają pokazywać od 10 do 15 stopni. Na wschodzie kraju ma być słonecznie, na zachodzie więcej chmur i może lekko popadać konkretnie na krańcach południowo-zachodnich. Mamy nowość dla Państwa i jeszcze przed dziewiątą tę nowość przedstawimy. Kategoria ciekawostki. Paweł Turski będzie je w poniedziałki przed dziewiątą prezentował. Ale zanim nowość to tradycyjnie czas na mniejszą grę, zapraszamy 22 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Dracula w trójce za 25 minut 9 to jeszcze chwila do mniejszej gry, ale jeden człowiek już się do niej zgłosił. To Wojtek. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, panie Robercie. Wojtek, który, jak mówi, wychodzi na pole, a nie na dwór. Wojtku, co to? To co tam widzisz na tym polu? Co to za pole? Ziemniaki? Pszenica? Um, Ziemniaki jeszcze nie, za to, nie wiem, buraki, rzodkiewka, pomidory, ogórki a, i inne to, takie. To bardziej szklarniowe, w szklarniowe yy, yy, warzywa i owoce. Wojtek z Krakowa. Yy, Wojtku, dlaczego zgłaszasz się do mniejszej gry, a nie jesteś Dawno w szkole? Dawno mnie tu nie było, a strasznie lubię tą audycję. Mhm, a co ze szkołą? A Szkoła to dopiero potem. Aha, czyli idziesz do szkoły. Dobrze, czyli to nie tak, że wziąłeś wagary, żeby wziąć udział w mniejszej grze. To wyjaśniamy Państwu, nie, no żeby nie, nie było. Nie, ale dla mniejszej grze w sobie Mhm. Mm no to jest ważne wydarzenie dla niektórych. Czekamy jeszcze na drugiego uczestnika albo uczestniczkę. Proszę się zgłaszać. 22 i 7 trójek. Me Microphone check one, two, one, two. Looks like we got a. You no. But check! Charakterystyczny, metaliczny Jack White i nowość od pana Jacka, czyli GOD and Broken Rips. No to chyba tak należy przeczytać. Za 29. Mniejsza gra. A w mniejszej grze Wojtek z Krakowa. Dzień dobry, Wojtku, raz jeszcze. Dzień dobry. A jak kariera twoja w operze? A dobrze proszę pana. Toskie gramy 21 kwietnia jest premiera, także zapraszam wszystkich no właśnie, no to, i pana również. No to zapraszamy, ja nie wiem czy do, dotrę do Krakowa 21 kwietnia, ale spróbuję, spróbuję. Na drugim stanowisku pan Waldek z pod Warszawy. Dzień dobry raz jeszcze, panie Waldku. Dzień dobry państwu. Dzień Słyszymy dobry się panu. doskonale, pan Waldek emeryt, ale słuchacz trójki od 67 roku. 1967. 67. Tak. właśnie, pan Waldek podkręca, podkreśla, żeby nikt nie pokręcił od którego. Ale zaczynamy dziś od Wojtka w Mniejszej Grze. Wojtku, pierwsze pytanie brzmi tak. Proszę, dokończ przysłowie. Lepszy wróbel w garści niż... W w wróbel... Zubel na dachu. Da, no, prawie, gołąb na dachu, to by była poprawna odpowiedź, ale zaliczamy, dobrze, Olga zaliczyła, niech będzie. Zmieniliśmy trochę to przysłowie, ale niech będzie 1 do 0 dla Wojtka w mniejszej Znaczycie. grze. Ta pierwsza część naszej gry to tak na rozgrzewkę, to teraz na rozgrzewkę dla pana Waldka. Panie Waldku, dokładnie 59 lat temu w stołecznej sali kongresowej wystąpił z dwoma koncertami pewien zespół z tamtej strony Żelaznej Kurtyny, ten zespół konkretnie. No dobrze, panie Waldku, ten zespół, czyli? The Rolling Stones. To się zgadza. The pan Rolling za Stones. Za młody byłem. Za młody? O, ojciec mnie nie puścił, nie było <laughs> czyli, czyli, a, czyli pan próbował, próbował. Tak, tak. I to się okazuje, był dokładnie ten sam rok, w którym pan zaczął słuchać trójki. Tak. No, no i jak tak. to się wszystko złożyło? Wszystko ja, tutaj... w jednym, a tu się nazywało, ale... Programem trzecim z UKF-em działało. No i piękniej, proszę bardzo. I 2026, a pan Waldek wciąż z nami, ale teraz przy 1 do jednego w mniejszej grze czas na Wojtka, który trójki słucha pewnie nieco krócej. Wojtku, mieszkaniec Polski to Polak, mieszkaniec Francji to Francuz, mieszkaniec Stanów Zjednoczonych to Amerykanin, a jak nazywamy mieszkańca czy obywatela Wybrzeża Kości Słoniowej? Trudne się trafiło. Sam bym miał problem. Afrykańczyk? Nie, Iw, Iworyjczyk, wiesz, Iworyjczyk, to by była poprawna Iworyj, odpowiedź. Iworyjczyk, bo Ivory Coast na przykład po angielsku nazywamy wybrzeże kości słoniowej. No to szansa przed panem Waldkiem, by zwyciężyć. Panie Waldku, też przysłowie dla pana, proszę dokończyć. Czym skorupka za młodu nasiągnie? Nasiąknie? na starość trąci. Dokładnie, dokładnie. Nie pomylił pan tego ostatniego słowa, więc pan Waldek dziś zwycięży. Ale było blisko Wojtku. Przy tych trudnych Hello. pytaniach, naprawdę, poradziłeś sobie świetnie. Dziś jesteś wicemistrzem. A dodatkowo dziękuję. udało się zareklamować operę z twoim udziałem. Więc chyba, chyba to i tak mimo wszystko pozytywny udział w mniejszej grze, co? Tak myślę. Tak jest. Pozdrawiamy cię I serdecznie. I zwycięzcy. O, to przede wszystkim dziękuję, gratulujemy panu dziękuję, Waldkowi. Dziękuję, e, Wojtek w takim razie szykuje się do szkoły, a pan Waldek wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy w trójce i może ją oczywiście komuś zadedykować. Tak, nasz zwyczaj w mniejszej grze. Tak. Piosenkę Shakiru i waka, waka dawno niesłyszane. No właśnie, dawno. A, po, na poranny, poranny, początek tygodnia wesoły dla mojej kochanej małżonki. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie.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 Waka, waka. Tak nas rozruszał pan Waldek No i tak to się właśnie robi Dziękujemy, pozdrawiamy dzisiejszego mistrza mniejszej gry Za chwilę posłużymy się cytatem z filmu Kler Wojciecha Smarzowskiego I ten cytat będzie nam towarzyszył co poniedziałek w cyklu Pawła Turskiego Na koniec porannej audycji A wszystko się wyjaśni już za chwilę i Shame w trójce. Od dziś, w poniedziałki, o tej porze, czyli o 8.50, Paweł Turski będzie Państwu opowiadać o rzeczach, które kosztują bardzo dużo, choć z pozoru nie powinny. A te opowieści będą takimi zagadkami prowadzącymi do rozwiązania i taka pierwsza zagadka przed Państwem. Złote, a skromne mieści się w plecaku, a za jego równowartość można kupić czteropokojowy apartament w centrum Warszawy. Pod koniec zeszłego miesiąca za ten pozłacany przedmiot z włókna szklanego zapłacono 1 58 040 dolarów. I to nie jest wcale dużo, bo port serwisowy nie jest obracany. W późniejszych wersjach już był, ale tutaj nie jest. I co więcej, nie jest jeszcze wyśrodkowany. Argumentuje Brandon Allinger z Prop Store w Los Angeles, które zorganizowało aukcję przedmiotu. Poza tym o wartości tej rzeczy świadczy jeszcze jeden istotny fakt. Stworzyła ją rzeźbierka Alice Moore, która dopasowywała tę rzecz w całości do mnie. Gdy zobaczyłem pierwszy raz to w całości Byłem wzruszony tym, jak udało się odwzorować wizję Ralfa McQuarrie'ego. Dodaje aktor Anthony Daniels, który nieraz przedmiot miał na głowie. Trochę ponad milion dolarów to i tak cena bardzo niedoszacowana. Gdyby tylko istnieli, jeszcze więcej za te rzeczy zapłaciliby Leia i Han Solo. Nie Świętego spokoju nie da się jednak kupić. 27 marca bieżącego roku anonimowy nabywca zapłacił milion pięćdziesiąt dolarów za głowę droida z filmu Gwiezdne Wojny. Imperium kontratakuje droida C-3PO. C-3PO, human Relations. Złote, a skromne. Paweł Turski, bardzo dziękuję złote, a skromne to nasza nowa propozycja na poniedziałki. We wtorki, środy i czwartki propozycje na 8.50 będą inne, ale na razie niech to będą niespodzianki. No bo po co to tak wszystko zdradzić w poniedziałek, żeby nie było fanu. Za 8 minut godzina 9, za te 8 minut serwis trójki, w którym powiemy między innymi o wyborach na Węgrzech, wynikach i echach tego, tych wyborów i wyników tych wyborów oraz o kolejnym dziwnym pomyśle Donalda Trumpa, naprawdę dziwnym. Szczegóły za chwilę. Be the thing waiting for?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 No działka wygląda jak należy.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 Да-да. Yeah, yeah.